Scenię jedenasta. Zbyszko dulska, Julia Siewiczowa. Taki terkot, że spać nie można. Tym lepiej, pójdziesz może do biura. Eee. Do Julia Siewiczowej. Jak się masz, stara? A jak się masz, po pokrakko? Zbyszko patrzy w lustro, potem do Julia Siewiczowej. mi <śmiech> zielony. A cóż to oświadczasz się dzisiaj? <śmiech> Także. Tylko ten stary, no wiesz, radca, będzie znów na mnie zgniłym okiem patrzał. A tam fury kawałków. Fury! Zalegaj, zalegaj. To nie ja zalegam, ale strony. Opiera się o piecy i grzeje, Dulska. Zdejmuje szlafrok i zostaje w spódnicy i kaftanie. Darujesz, moja droga, ale będę ścierać kurze, więc muszę oszczędzać szlafroka. Julia siewiczowa. Ale proszę, nie się ciocia nie krąpuje. Dulska ściera kurzę i z furią od czasu do czasu patrzy na Zbyszka. To mama naprawdę wyrzuca ten, co się truła z kamienicy? A tobie co do tego? Tak, słyszałem piąte przez dziesiąte. Byłem zbudowany, mamusinnym serduszkiem, potem... Ona jest całkiem sympatyczna, ta kobieta. Zupełnie wierzę. Szkandalistka. Ale zrobiła to z miłości do męża. To w guście mamy. Miłość małżeńska. Aha. Prawda była za tym mężem. Ja tam w tę miłość nie wierzę. Szumi jedwabiami pod spodem. Cóż to dowodzi? To, że nie jest uczciwa kobieta. Dla męża, mój panie, kobieta się nie potrzebuje pod spodem stroić. A takie, co szumią, to... Zbyszko do siewiczowej A zresztą, yy, co do tej Sparteru, to ja ręczę, że uczciwa. A ty skąd wiesz, Zbyszko, obojętnie? Bo on się do niej brał i dostałem po nosie. Mógłbyś też zostawić choćby lokatorki w spokoju. Usun się! Jak długo będziesz sterczał tu pod piecem? Z pasją. Gdy patrzę na ciebie, to chwilami wierzyć mi się nie chcę, że jesteś moim dzieckiem. No, jeśli mama ma wątpliwości. Durska do Juliasiewiczowej. Powiadam ci, nie miej nigdy dzieci. Och, my się nie staramy o to. Durska do Zbyszka. Nie, ty jesteś wyrodek. Ty nie jesteś moim synem. Jestem mamciu, jestem niestety i to właśnie cała moja tragedia. Idzie do fortepianu i stojąc zaczyna grać bardzo wprawnie. Słyszałaś? Mówi niestety. Spodziewam się. Być Dulskim to katastrofa. Doprawdy, Zbyszko, no, za to sobie pozwalasz. Daj ty mi spokój. Tłuska do Julii Żadnej moralności, żadnych zasad. Żadnego płaszczyka teoretycznego, jak mamcie. To się na tym skończy, że jeszcze do socjalistów przystanie. Zbyszko zamykając fortepian. Za głupi jestem na to. Na socjalistę nie trzeba zdawać egzaminu. Właśnie, że trzeba. I to najtrudniejszy egzamin. Przed kim? Przed swym sumieniem. I własną duszą, słodki Aniele. Na socjalistę nie trzeba mieć przede wszystkim Boga w sercu. Jest! Dawno nie było mowy o Bogu w tym domu.